Z dnia poznańskich targów Polagra odwiedzamy pawilon, który jest na samym końcu, choć dla niektórych zwiedzających był on pierwszym pawilonem, do którego weszli. Tutaj moją uwagę przyciągnęły hedery kukurydziane, takie solidne urządzenia. A moim rozmówcą jest pan Michał Jokiel, pracownik Kowala Agrotechnika. Sama nazwa Kowala już troszeczkę przyciąga uwagę, bo to powinno się mówić... Kowal, albo Kowalski, czy to od Kowala pochodzi, czy to on może od nazwiska, czy to skrót? Kowala pochodzi, nazwa Kowala Grotechnika pochodzi od nazwy właścicieli założycielów firmy, właśnie o nazwisku Kowala. A to troszeczkę przynajmniej wyjaśniliśmy. A to solidne urządzenie, które tutaj stoi obok nas, to jest do kukurydzy. To jest header do kombajnu do zbioru kukurydzy na ziarno włoskiej produkcji marka Dominoni. Bardzo popularna w zachodniej Europie u nas od kilku lat również. A w Polsce mało spotykany chyba? No od kilku lat coraz więcej. E, my już któryś rok z rzędu sprzedajemy 20-30 przystawek rocznie, także coraz więcej tego e, no można to już jest na coś. zobaczyć. A w jakich regionach najwięcej sprzedajecie? No głównie na terenie wielkopolski. A chodźmy, zobaczmy urządzenie z bliska, bo widzę tutaj te elementy, które wchodzą pomiędzy rzędy kukurydzy, ten tutaj blacha ocynkowana, a tu... Plastik. plastik, dlaczego? to jest, to jest nowość od, od zeszłego roku te czubki plastikowe były na testach, spisały się i w tym roku są już w, w, w produkcji seryjnej, także jest dostępność zarówno metalowych, jak i plastikowych czubków dla każdego klienta. te Plastikowe to one nie rozsypią się po drugim hektarze? Nie, nie, jak, jak najbardziej to są wzmocnione konstrukcje, to jest podwójny gruby plastik, do tego na stelażu metalowym, także to jest solidna konstrukcja. A to jest takie zwykłe tworzywo sztucze, czy jakieś specjalne? Nie, to jest, to jest specjalny stop, opatentowany zresztą przez, przez pana Dominoni, producenta przystawek. Także to jest solidna rzecz. Na pewno metalowe, no metalowe to zawsze będzie metalowe, tak? Można to sobie wyklepać, młotkiem zrobić, ale jest bardzo duża popularność tych plastikowych czubków ze względu na to, że niektórzy inni producenci, konkurencja tutaj wprowadzili do swojej oferty plastikowe czubki, no to po prostu nasz producent chce również podążyć tym tropem, żeby klient miał to, co chce. Na zupełnie innym urządzeniu w hali obok spotkałam się z głosami rolników, którzy mówili, no nie, no ale plastikowe, no jaki byłby to nie plastik? To to mimo wszystko jest tylko plastik. Czy macie zrobione jakieś badania, które dowodzą, pokazują, że to jest rzeczywiście solidna y, konstrukcja? Znaczy, jak najbardziej może Pani sobie na to wejść, poskakać, pokopać. To jest, y, to jest przewidziane na dużo mocniejsze obciążenia i uderzenia. Aczkolwiek jest to prawda, że metalowe zawsze będzie, y, będzie twardsze po prostu. Tą blachę w razie uderzenia o kamień, studzienkę, korzeń można zawsze sobie młotkiem wyklepać i, i jechać dalej. Jeśli chodzi o plastik, no to jeśli już go się trwale uszkodzi, no to Przeminęło nie da się go naprawić. Przeminęło z wiatrem. Ten tutaj widzę, header troszeczkę szerszy jest. Tutaj średniego rozmiaru obok i tam zupełnie mały, tak? Nasz producent oferuje tutaj od 5 do 12 rzędów te przystawki. Najczęściej sprzedawane są 5-, 6- i 8-rzędowe. No bo to chyba wynika też z wielkości pól uprawnych w naszym tak, kraju? W, no, w, naszych, w naszych warunkach tutaj ośmiorzędowe, to tak naprawdę już spokojnie wystarczy i, i nie mamy raczej zapytania o większe niż ośmiorzędowe. Na naszych warunkach to jest wystarczające. Któraś z tych konstrukcji jest nowością? No właśnie, właśnie ta konstrukcja z plastikowymi czubkami. To jest model Cayman z plastikowymi, z metalowymi to jest model Rock. Dodatkowo jeszcze występują w wersji BG, to jest nazwa producenta. Chodzi o centralne, centralne sparowanie w zasadzie Łańcuchy napędowe są w kąpieli olejowej, tak można powiedzieć. Dodatkowo tutaj z boku urządzenia jest taka puszka właśnie i w niej zabudowane są te łańcuchy i cały czas chodzą w kąpieli olejowej. To też wpływa na trwałość. No na pewno na trwałość, na wygodę, nie trzeba, nie trzeba tutaj sprawdzać tego poziomu oleju, dokładać, dolewać, pilnować, czy, czy te łańcuchy są odpowiednio smarowane podczas pracy, tylko cały czas już, cały czas już ten, ten, ten olej jest do smarowania zapewniony. Widzę tutaj takie dwa tłoki, które odchodzą od e, centralnego elementu tego headera u góry, tak jakby patrząc z kabiny kombajnisty, to tak prosto w dół i te dwa tłoki rozchodzą się tak, jeden na lewo, drugi na prawo. To jest do składania hedera? Tak. Właśnie to się tak robi z kabiny mówi. operatora? Z kabiny operatora jest Parzyste header, czyli 6, 8 ośmiorzędowe mogą być sztywne, tak jak pięciorzędowe, tak jak a mogą być składane hydraulicznie, no i głównie takie właśnie sprzedajemy, dlatego że wówczas uzyskuje się taką możliwość, żeby przejeżdżać tym kombajnem po, po drogach, nie przekracza to dopuszczalnej szerokości, no stąd są popularne właśnie te... Hydraulicznie składane. Bo one się te składają tak jakby do góry, jeden z jednej, tak, drugi z drugiej strony. Jeszcze się składają te ósemki do środka, nie? Żeby, żeby zmieścić się w tej szerokości. No nie zasłaniają widoczności kierowcy? Nie, nie, nie. No, kabina operatora Kombajnu jest na wysokości kilku metrów, także nie. Ona, ona jest nie powyżej, przychodzi. nawet gdy się złożą. Tak, oczywiście. Widzę tutaj drugi, drugi header, tutaj jest kemper napisane, to pewnie jesteście dealerem tego, tak? Tak, jesteśmy y, drugi rok w tej chwili dealerem. Bardzo rozpoznawanej, znanej na całym świecie marki Kemper, przyrządów do sieczkarni, do zbioru kukurydzy czy, czy, czy zielonek, również na kiszonkę. Patrzę na ten header i tamten header, i on ma tutaj taką dodatkową barierę. Ona, po co ona jest? Żeby lepiej zagarniać rośliny. Tak, to jest to jest do, do zagarniania, żeby powiedzmy nie było, nie było tych strat. kukuryza często jest bardzo rozbudowana, wysoka, żeby łatwiej było po prostu maszynie zebrać. To, to taka jest dodatkowa pomoc. Ale na innych headerach tego nie ma. Są pewne udogodnienia. No, Kemper to jest, to jest już taka ekstra klasa. To są najlepsze na świecie przyrządy do, do, zbioru, do zbioru właśnie kukurydzy. Także jest tutaj dużo rozwiązań, których u innych producentów się nie spotyka.